Z tego co wiem mam tylko jedno życie tego, gdy rano budzę się o świcie wzycham z ulgą, że raz jeszcze jest mi dane, przywitać mamy włączyć magnet, zjeść śniadanie i w sumie nieważne, że za godziny dwie, będę pocił się przed szefem w robocie, że to i tam to nie zrobiono, na czas nieskończony nieważne, gdy sobie pomyślę że jeszcze parę razy dziś utonę w stóp morzu, że będę mógł brać na siebie dźwięku w korzu, będzie cieple, na chwilę bliżej słońca nad murami, nad wszystkimi ważnymi sprawami, La. Na Nad wszystkimi ważnymi sprawami Na Uznaję to tylko w głowie i duszy To na szyjczy wbite w uszy mnie nie ruszy Ja będę samotnym drzewem podczas suszy Czekał cierpliwie, a z góry spadł Na byle chmury już się nie godzę Przed tym deszczem strzegę się srodzę Tylnymi drogami życia teraz błądzę Tej jednej na milion szukam co w właśnie drzwi pukam, zarta skóra na mych kostkach. Po drugiej stronie masy opierające się na drobrostkach. Kobieta moja i będzie jako jednostka, jak produkcje podziemne, Niezależne, Jest nie pod wpływem otoczenia niezmienne. Na wyludnaster tego banału oczy stają się senne. Jest korzenie na świat, jest oryginalne, odmienne. To na szyi, czy wbite w uszy, uznaję jako spęd. ne. I Czy wbite w uszy uznaję jak Jeszcze jesteś za mały, by zrozumieć do końca? Treść tych słów okaże się jasna, jak promienie słońca. Dopiero za lat kilkanaście to niech Iskra w twym oku nie zgaśnie Ja będę z boku Na was się wytorkierował twój krok po kroku Byś się wychował na prawego człowieka Wiem, że trudne będzie to zadanie Leczuję, ja czuję, że to mój obowiązek Następne powołanie, problemy Do starszego brata rzepki słowo Obada sytuację, ruszy głową Bo pamiętaj, co dwie to nie jedna Nie będzie takiej sprawy, do której nie doszlibyśmy serdecznie I mimo iż ja sam wciąż jestem łokosem Nadal mam mleko pod nosem Na ważniejszy sukces już odniosłem a mianowicie, nauczyłem się jak właściwie pojmować że, Życie. Życie. Życie Nauczyłem się Słuchaj się. coś Rzecz polega na pozytywnym nastawieniu względem wszelkiego rodzaju problemów, uświadomieniu samemu sobie, że złe też może być dobre. Wszystko jest w twojej głowie. Nią właśnie jesteś w stanie zamienić chorobę w zdrowie, nienawiść, w miłość. Ważne by wybrać stronę, właściwy punkt widzenia. Ważne by wartość odniesienia była pozytywna nawet podczas najgorszego cierpienia. Kluczem do zrozumienia jest zdanie sobie sprawy z tego, że to co dobre zawdzięcza swoją obecność tylko dzięki temu co złe. Że gdy jedno zniknie, wraz z sobą drugie zabierze Zostawi po sobie pustkę, nic, bezbarwną otchłań. Dlatego w pośmiertny raj nie wierzy. Ogród zwany Eden na ziemi odkryłem Z momentem, w którym pierwszy raz chwilę smutku doceniłem Pod skrzydłami własnego umysłu się schroniłem Zapraszam